Piotr Anderszewski i jego interpretacje trzech późnych dzieł Johannesa Bramsa. Przed chwilą Capriccio Gmol z opusu 116, a wcześniej dwa Intermecji. Adur opus 118 i Bemol opus 117. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła 22. Książka do słuchania. Przed nami finał powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana w interpretacji Wojciecha Malajkata. Borowiecki coraz częściej czuł swoją samotność i tę przeraźliwą pustkę, jaką był otoczony. Pustkę, której nie mogły zapełnić miliony ani zabijająca praca. Nie umiał używać życia na sposób łódzkich milionerów. Bo i cóż go miało bawić. Kobiety? Kochał ich tyle i był tak kochanym. I tak miał już tego dosyć. Zabawy? Jakież? Gdzież są takie, aby były warte wysiłku? Aby po nich nuda nie była tym przykrzejsza? Wino? Od dwóch lat z powodu przepracowania był na surowej diecie i żył prawie samym mlekiem. I otaczania się przepychem nie lubił, a popisywać się przed drugimi nie chciał, ani nie czuł potrzeby. Robienie milionów? Po co? Nie wydawał nawet dochodów? Po co? Nie dość, że już był ich niewolnikiem? Nie dość, już zabrały mu sił, życia? Nie dość, że mu już ciężą te złote kajdany? A jednak Myszkowski miał wiele racji i pomyślał, przypominając sobie jego przeklinania nadmiernej pracy i gromadzenia bezmyślnego pieniędzy. I myślał coraz smutniej o swoim położeniu, o tych długich, długich latach nudy i męki, jakie stały jeszcze przed nim. Szedł tak długo, aż znalazł się w Helenowskim Parku, nie wiedząc prawie o tym. Chodził po rozmiękłych alejach, i z ciekawością patrzył na młode trawy, na bladozielone listki trzepoczące cicho w dosyć ostrym, przesłonecznionym powietrzu. Cisza głęboka leżała w alejach pustych, po których tylko wrony spacerowały lub wróble świergotały. Chodził do zmęczenia. Chodził uparcie i bezwiednie prawie wciąż wracał do miejsc, w których spotykał się kiedyś z Lucy. Lucy, Emma. Powiedział półgłosem i jakby z żalem powlókł oczami po parku. Po pustym parku. Z wielką goryczą myślał, że przecież nie czeka na nikogo, że nikt nie przyjdzie, że jest sam. Jak to niedawno, a jak to daleko. Tak, kiedyś żył naprawdę. Kochał, umiał szaleć. A teraz a teraz za młodość całą ze wszystkimi jej burzami miał miliony i nudę. Nudę. Skrzywił usta do pogardliwego uśmiechu nad sobą, nad własnym stanem duszy i poszedł dalej. Oprzedł park, a wracając spotkał przy bramie długi szereg dziewczynek, za którymi szły jakieś dwie panie. Usunął się na bok i spojrzał. Anka? Wyrwało mu się z piersi i bezwiednie zdjął kapelusz. Tak, to była Anka. Przystąpiła natychmiast do niego z wyciągniętą ręką. Dawno pana nie widziałam, dawno, powiedziała z radością. Pocałował ją w rękę i nie mógł się na nią napatrzeć. Tak, to była Anka. Ta jego dawna Anka skórowa. młoda, piękna, pełna sił i pełna czarującego wdzięku, prostoty i szlachetności. Pójdziemy za dziećmi, jeśli ma pan chwilę czasu. Cóż to za gromada? odezwał się cicho. Z mojej ochrony. Pani ochrony? Musiałam coś robić, a przy tym ta praca daje mi tak wiele zadowolenia, że staram się o pozwolenie na otwarcie drugiej. Zajmowanie się tymi dziećmi daje pani zadowolenie? A nawet zupełne szczęście. Szczęście spełnionego obowiązku i czynienia dobrze, chociaż w tak małym zakresie. A pan? Zadowolony? spytała ciszej. Głos jej zadrgał i oczy szybko się przesunęły po jego zżółkłej, bardzo mizernej twarzy. Tak, tak, bardzo, odpowiedział prędko i szorstko. Tak mu serce biło gwałtownie, że nie mógł oddychać. Szli przy sobie w milczeniu. Dziewczynki skręcały nad stawy i zaczęły pisklęcymi głosami śpiewać jakąś dziecinną piosenkę, która dźwięczała złotem i jakby szmerem młodych listków i traw. Pan taki bardzo mizerny, taki szepnęła, przymykając oczy, aby ukryć łzy głębokiego współczucia i z wielką jakby siostrzaną miłością i bólem spostrzegła jego wpadnięte oczy, wystające kości policzkowe, głębokie zmarszczki, i siwiznę na skroniach Niech mnie pani nie żałuje Mam to, czego chciałem Chciałem milionów, mam A że mi do życia nie wystarczają To moja wina Tak, to moja wina, że zdobyłem w tej ziemi obiecanej wszystko Prócz szczęścia To moja wina, że cierpię głód Powstrzymał nagle gwałtowny potok goryczy, jaki mu się wyrwał z serca, bo spostrzegł, że po jej twarzy sączą się łzy, a usta drgają z trudem powstrzymywaną boleścią. I nie mógł mówić, widząc te łzy, bo taki żal, taki dziki żal uwiesił mu się ostrymi kłami u serca, że uścisnął jej rękę i odszedł śpiesznie, aby się nie zdradzić z tym, co się w nim działo. Dobrze mi tak, dobrze, dobrze, myślał chwilami z jakąś dziką rozkoszą, tarzając się we własnym bólu, w poznaniu własnego stanu i win własnych. Zmógł się wreszcie, pokonał sam siebie, ale to zwycięstwo gorzkie kosztowało go tyle sił, że nie poszedł nawet do żony i syna, tylko zamknął się w swoim gabinecie, odprawił czekającego Mateusza i pozostał sam. Długo leżał bez ruchu i bez myśli, bo tylko jakaś mgławica, jakieś zaczyny myśli wirowały mu pod czaszką i zatapiały go w stan półświadomości. Zmarnowałem życie, powiedział naraz, bezwiednie zrywając się z otomany. Ta myśl wyłoniła mu się z ciemnej pracy mózgu i szarpnęła go jak hakiem i olśniła strasznie bolesnym światłem. Rozglądał się po ciemnym pokoju, jakby nagle oprzytomniał i wszystko ujrzał w nowym świetle. – Dlaczego? – rzucił zapytanie własnej duszy. Otworzył okno i zaczął rozmyślać. Gwar coraz cichszy dobiegał słabymi echami. Miasto milkło pogrążone w odpocznieniu i w tej słodkiej, kwietniowej nocy wiosennej. Zielonawa ciemność, rozdzierana rozdrganymi błyskami gwiazd, otuliła miasto jakby w całun. Z okien gabinetu widać było ogromny, ciemny rozlew miasta usypiającego. Gdzie niegdzie tylko wznosiły się świetliste wyspy fabryk pracujących, których głuchy huk, podobny do wielkiego szumu lasów, przynosił wiatr. No i cóż, jestem, jaki jestem, jaki być musiałem, szepnął hardo i wyzywająco, ale nie pozbył się tym rozbudzonego sumienia, nie stłumił tym głosów podeptanych wierzeń, zdradzonych ideałów, splugawionego egoizmu życia, które krzyczały w nim, że żył tylko dla siebie, że wszystko deptał, aby zadowolić próżność, aby napaść własną pychę, aby dojść do milionów. Tak, jestem egoista. Tak, poświęcałem wszystko dla kariery, powtarzał te słowa tak dobitnie, jakby się nimi sam policzkował, i fala okropnej goryczy, wstydu, poniżenia zalała mu serce. Poświęcił wszystko. I cóż ma teraz? Garść pieniędzy bezużytecznych. I ani przyjaciół, ani spokoju, ani zadowolenia, ani szczęścia. Ani chęci do życia. Nic. Nic. Człowiek nie może żyć tylko dla siebie. Nie wolno mu tego pod grozą własnego nieszczęścia. On o tej prawdzie wiedział, ale teraz dopiero ją odczuł i pojął w całej głębokości. Dlaczego ja przegrałem własne szczęście, myślał wspominając Ankę i pod wpływem tego przypomnienia napisał do niej długi list, prosząc o wskazówki potrzebne mu do założenia ochrony dla dzieci swoich robotników. Począł znowu rozmyślać. Ale już szukał dróg wyjścia z dzisiejszego stanu do celu jakiegoś na to długie jutro, o którego nudzie myślał z przerażeniem. Godziny płynęły wolno. Miasto spało, ale spało niespokojnie, gorączkowo, bo przez pohaftowany światłami nocy Tuman, jaki je oblał, przebiegał czasem dreszcz jakiś. To znowu rozlegał się jęk głęboki, przeciągły, bolesny, jakby jęk maszyn spracowanych, ludzi mordowanych lub drzew skazanych na zagładę. To jakiś krzyk zrywał się z głębi pustych ulic, drgał chwilę i roztapiał się w milczeniu. To jakieś nieodgadnione drganie, pełne błysków tajemniczych, głosów, płaczów, szlochań, śmiechów. Cała gama przeszłego czy jutrzejszego życia rozlewała się po mieście. I była niby marzeniem sennym tych murów, drzew spowitych w mroku, ziemi zmordowanej. To chwilami panowała tak głęboka, przerażająca cisza, że można było wyczuć pulsację tego uśpionego olbrzyma, który przywarł do ziemi i spał tak ufnie jak dziecię na piersiach matki. Tylko daleko, poza murami, hen w polach, Dookoła tej ziemi obiecanej, w głębiach nieodgadnionych nocy, wrzał ruch jakiś, rozlegały się szmery głosów, turkoty, szumy, echa śmiechów, łkań, przekleństw. Dla tej ziemi obiecanej, dla tego polipa, pustoszały wsie, ginęły lasy, wycieńczała się ziemia ze swoich skarbów, wysychały rzeki, rodzili się ludzie. A on wszystko ssał w siebie i w swoich potężnych szczękach miażdżył i przeżuwał ludzi i rzeczy, niebo i ziemię i dawał w zamian nielicznej garstce miliony bezużyteczne, a całej rzeszy głód i wysiłek. Karol chodził rozmyślając. Często i długo patrzył na miasto i w noc, która już na wschodzie poczynała blednąć, Zorze rozsączały się z wolna w zielonawym zmroku. Jaskółki zaczęły świergotać pod dachem oranżerii, a chłodny, świeży powiew poranku poruszał z wolna drzewami. Stawało się coraz jaśniej. Już najbliższe dachy połyskiwały zamatowaną blachą spod zwojów mgieł, a ruiny fabryki bauma starego stawały się coraz widoczniejsze. Porwane ściany, wybite okna, Zrujnowane kominy wyłaniały się jakby z ziemi i czerniały smutno połamanym szkieletem. Borowiecki się uspokoił. Już znalazł drogę na jutro. Już widział jasno cel dalszego życia. Zerwał z samym sobą. Podeptał całą swoją przeszłość. Czuł się teraz jakby nowym człowiekiem. Smutnym, ale silnym i gotowym do walki. Był bardzo blady, postarzał się znacznie przez tę noc jedną. Głęboka zmarszczka ryła mu się przez czoło, a na twarzy osiadł jakby zastygł wyraz determinacji wykutej dłutem bolesnego poznania. Przegrałem własne szczęście. Trzeba je stwarzać dla drugich. Szepnął wolno i mocnym męskim spojrzeniem jakby ramionami niezłomnych postanowień Ogarnął miasto uśpione I te obszary niepojęte Wyłaniające się z mroków nocy. Tak kończy się powieść Władysława Reymonta Ziemia obiecana. W 2008 roku nagrał ją dla dwójki Wojciech Malajkat. Od wtorku po świętach zaproponujemy Państwu fragmenty opowieści biograficznych Wacława Berenta. A my wracamy do muzyki w Filharmonii Dwójki. Muzyka Józefa von Eiblera, La Folia di d'Ispania, czyli orkiestrowe opracowanie słynnej sonaty La Folia, Opus piąte Arkangela Corellego. Jeszcze jeden słynny temat w dzisiejszym wydaniu Filharmonii dwójki. Tym razem temat La Folie. La folia, którą tak opracował Józef von Eibler. Orkiestrowa wersja sonaty opus 5 numer 12 Archangela Corellego w wykonaniu orkiestry symfonicznej Radia we Frankfurcie pod dyrekcją Reinharda. Gebla. I tak y, już powoli dobiega końca czwartkowe wydanie Filharmonii dwójki. Przypominam, słyszymy się już za nieco ponad pół godziny o 23 w nocnej strefie w towarzystwie muzyki m.in. Ryuichiego Sakamoto, który tak zakończy Filharmonię dwójki. Kompozycja B.B. w hołdzie dla Bernarda Bertolucciego. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia niebawem. Autopromocja. W niedzielę wielkanocną w Dworze Artusa podczas wieczoru finałowego festiwalu Misteria Pascalia Resurrectio wystąpi Le Musicien de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza, a także znakomici kontratenorzy Team Meet i James Hall. W programie usłyszymy najpiękniejsze arie i instrumentalne miniatury Henry'ego Persela, od Music for a While po Sound the Trumpet. Zabrzmi również poruszająca Oda na śmierć Henry'ego Persela, autorstwa Johna Blow'a. Muzyczny hołd dla jednego z największych twórców baroku. Zapraszam na transmisję w niedzielę o 20. Klaudia Baranowska.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 Rozmowy Po zmroku Program drugi, Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w czwartkowy wieczór w wielki czwartek chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na myśl człowieka, który od kilku dekad mieszka w Niemczech i który uznawany tam jest za jednego z najbardziej ekscytujących, wpływowych i najważniejszych współczesnych filozofów. W Polsce jest dopiero odkrywany, między innymi za sprawą tłumaczenia pierwszej i chyba najsłynniejszej jego publikacji społeczeństwo zmęczenia w opinii koreańskiego myśliciela Byung-Chul Hana, bo o nim mowa, współczesne społeczeństwa, przede wszystkim zachodnie, choć nie tylko, są wypalone, są przeciążone, są pogubione. Skutki to choćby depresja czy nadmierne koncentrowanie się na sobie samym. Rzadko udziela wywiadów, rzadko pojawia się publicznie. Z jego nielicznych wypowiedzi medialnych wynika, że kiedy w jego rodzinnym domu pojawiła się płyta z muzyką Bacha, zrozumiał, gdzie jest jego duchowa ojczyzna. Zresztą Bacha grywa do dziś. Codziennie, jak twierdzi, w przeciwnym wypadku czuje się chory. Co nam mówi Byung-Chul Han? O tym chciałbym dziś porozmawiać z germanistą, z tłumaczem, pracownikiem Uniwersytetu w Bydgoszczy, Rafałem Pokrywką. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witam Pana bardzo serdecznie. Zastajemy Pana w Getynze, Scenografia odpowiednia do rozmów o filozofii, bo Gettynga swego czasu była jednym z najważniejszych ośrodków filozoficznych i naukowych w Niemczech, szczególnie w XIX i na początku XX stulecia. Ale wracamy do Biomczulhana. Czy miał Pan szansę, żeby go poznać? Nie, nie miałem okazji poznać filozofa, którego tłumaczyłem, którego już czwarta książka w moim przekładzie ukaże się w maju. Bill Chulhan jest znany z tego, że unika publiczności i nadmiernych kontaktów internetowych, ale na no, takiej drodze próbowałem go złapać, więc odpuściłem sobie po pierwszych próbach. Natomiast znam go na tyle z jego esejów czy z wywiadów, żeby... Móc kilka słów oni nim powiedzieć, nie przekłamując, zbytnio, mam nadzieję. Za chwilę przejdziemy do jego myśli, ale warto chyba też powiedzieć kilka zdań o jego drodze życiowej, bo ta jest wszystko inne niż oczywista. Dorastał w Korei Południowej, studiował metalurgię i wiele wskazywało na to, że zostanie inżynierem. Zresztą powiedział rodzinie, że wyjeżdża do Europy, żeby dalej studiować inżynierię. Stało się zupełnie inaczej. Na czym ten Wybieg polegał. Wybieg polegał na tym, że Byung Han chciał studiować filozofię. Oczywiście trudno sobie wyobrazić w tak pragmatycznym społeczeństwie jak koreańskie, że dziecko wyjeżdża za granicę do Europy, by studiować filozofię. Przedmiot uważany za zajęcie piękno duchów, słusznie czy nie słusznie, więc powiedział, że będzie studiował metalurgię, którą też chyba zaczął, lecz porzucił na rzecz filozofii. Pozwoliłem sobie na wstępie na sformułowanie, że byung Han jest jednym z najmodniejszych aktualnie filozofów, ale też, oddajmy sprawiedliwość, jednym z najważniejszych myślicieli w Niemczech. Czy słowo modny jest na miejscu? Trudno mi powiedzieć, czy byung Han zgodziłby się z tym słowem. Dla niego wszystko, co modne jest podejrzane, więc myślę, że miałby tutaj pewien problem. Natomiast jest faktycznie filozofem modnym pod tym względem, że Nakłady jego książek osiągają niespotykane wyżyny w porównaniu z innymi współczesnymi filozofami, choć może nie jest osamotniony na arenie światowej, bo przecież Slavoj Żyżek, czy Yuval Noah Harari czy, czy może nawet George Agamben również są takimi filozofami, powiedzmy, jeśli nie popowymi, to modnymi. Natomiast obawiam się, że Han bardzo krytycznie odniósłby się do wszelkich prób określenia go jako filozofa modnego, guru, czy też jakiejś postaci niemalże popkulturowej. On od tego wszystkiego stara się, stara się dystansować. Kiedy dotarł do Niemiec, nie znał jeszcze języka niemieckiego, uczył się go już w zasadzie jako dorosły człowiek. Teraz pisze po niemiecku, a jego teksty są przekładane, między innymi na język koreański, bo tych przekładów jest bardzo, bardzo dużo na różne języki świata. Czy jego Niemczyzna to jest język klarowny? Jak pan to ocenia jako tłumacz? Jego Niemczyzna w, w jego tekstach pisanych jest oczywiście niezwykle klarowna, wręcz nie dzisiejsza. Pewnie dlatego, że jego inspiracjami był niemiecki romantyzm, byli myśliciele tacy jak Walter Beniami czy Martin Heidegger czy Nietzsche. Natomiast no, w wywiadach słychać, słychać że, że nie urodził się tutaj. Natomiast bez wątpienia jego język jest bardzo oryginalny, taki jak, jak powiedziałem nie dzisiejszy, staromodny wręcz. Pełen również gier słownych, kalamburów które uwielbia i które też sprawiają dużo trudności w przekładzie. Niektórzy zarzucają mu wręcz zbytnią poetyckość myśli. Pan by się z takim zarzutem zgodził? Zależy w jakim kontekście chcemy i po co chcemy go czytać. Jako filozof może narazić się na zarzuty, że nie stworzył spójnego systemu i że jego język faktycznie jest zbyt poetycki, pełen metafor, by dokonać pracy filozofa, czyli ująć rzeczywistość w jakimś kompleksie pojęć, ale pamiętajmy, że zarzucano to także jego mistrzom, na przykład Heideggerowi tę te, te bardzo hermetyczną stylistykę. Myślę, że Han lepiej się czyta jako eseista, prawda, jako taki analityk współczesności, którego może nie powinniśmy łapać zbytnio za szczegóły, tylko czytać go właśnie jako, jako takiego myśliciela swobodnie, często bardzo dygresyjnie przenoszącego się od tematu do tematu. Tak też wyglądają jego eseje. Te, te struktury są bardzo chwiejne, bardzo epizodyczne. No i język też temu odpowiada. Więc moim zdaniem nie jest to zarzut pod warunkiem, że nie chcemy go czytać jako filozofa systemowego. Jak wspomnieliśmy, unika wywiadów, unika publicznych wystąpień, ale czasem takie się zdarzają. Niemieckiej telewizji ZDF udało się zarejestrować fragment jego wywiadu, na którym padły między innymi te słowa. Przetłumaczmy, zbyt martwi, aby żyć, zbyt żywi, aby umrzeć. To jedna z tych chwytliwych metafor Byung-Chul Jak pan to sformułowanie, ten zwrot, tę frazę rozumie? W odniesieniu oczywiście do jego koncepcji. Problemem, który diagnozuje w współczesnym społeczeństwie jest pęd do wiecznego życia, nieumiejętność zamknięcia, a śmierć jest takim zamknięciem. Śmierć, starość, umiejętność zamknięcia dowolnego etapu w życiu, to pragnienie nieśmiertelności, jakie towarzyszy naszemu społeczeństwu, sprawia, że jesteśmy zbyt żywi, by faktycznie umrzeć, bo śmierci nie postrzegamy już jako koniecznego zakończenia naszej egzystencji, ale z drugiej strony sprowadzamy życie, i tu, tu nadchodzi druga strona tego paradoksu, sprowadzamy nasze życie do funkcji przetrwania. Za wszelką cenę zbamy o zdrowie, bez przerwy się optymalizujemy, walczymy z chorobami, przechodzimy w stan kwarantanny, gdy jest pandemia, to też był obiekt krytyki Hanna swego czasu. A zatem to przetrwanie, to trwanie w życiu, to przeżycie, nie w sensie doświadczenia, tylko braku śmierci, staje się takim dogmatem współczesnego społeczeństwa. I stąd zbyt martwi, aby żyć, żyjąc w takiej formie przetrwalnikowej, w takim ciągłym pytaniu o to, jak długo jeszcze i jak można to przedłużyć. Stajemy się istotami postludzkimi, wygotującymi, które nie godzą się na własny koniec, a zatem z jednej strony pęd do nieśmiertelności, a z drugiej strony ta obsesja zdrowia, obsesja doskonałości, perfekcji, o której Günther Hant w tak wielu miejscach pisze. Stąd zbyt martwi, bo nie cieszący się życiem, biorący pod uwagę śmierci, aby żyć faktycznie, żyć jak człowiek. Przy czym pamiętajmy, że ideałem Björk czurhama jest abstrakcyjne wyobrażenie o życiu człowieka jako istoty pełnej, intelektualnej, uczuciowej, który gdzieś tam może w czasach przedmodernistycznych obowiązywał. No i on postrzega nasze czasy współczesne jako ten okres, w którym odeszliśmy jakby od, od tego, co... Faktycznie tworzyło człowieczeństwo na rzecz jakichś surogatów? Czy to nie jest, aby też tak, że Biom Han stawia nam współczesnym lustro i mówi, że neoliberalizm, kapitalizm sprawił, że ciągle musimy być aktywni, że ciągle musimy dokądś biec? Ten bieg jest tak wypalający, że w gruncie rzeczy donikąd nie prowadzi, a my poprzestajemy wyłącznie na funkcjonowaniu obok życia? Że nie jesteśmy w stanie sięgnąć jego esencji, że odbijamy się od powierzchni pojęć? Kapitalizm neoliberalny jest tym głównym wrogiem Hanna. Też takim bardzo abstrakcyjnym, bo nie wskazuje na żadne konkrety, tylko pewien system czy wręcz ideologię, jaka obecnie chyba w większości krajów świata wiedzie prym. Tutaj jednym z nakazów neoliberalizmu jest ciągła optymalizacja siebie, samodoskonalenie się, rozwój. To wszystko, co jest sprzedawane pod płaszczykiem czegoś, co jest tylko nasze, naszej osobistej wolności. Tymczasem Han wskazuje na to jako na, i słusznie pan zauważył, jako na problem systemowy, a, a zatem problem ideologiczny. To nie jest przymus, który wychodzi na, z nas samych, to znaczy nie jest jakby ludzkim jakimś odruchem, tylko Widzimy go w społeczeństwie wszędzie, każdy się z każdym porównuje. To jest też jedno z jego powracających zdań, że to porównywanie się człowieka jednego z drugim jest zgubne. I faktycznie na tym Byung-Chul Han osadza swoje pojęcie społeczeństwa osiągnięć, leistungsgesellschaft. Niemieckie leistung to oczywiście także tworzenie czegoś, dochodzenie do tego osiągnięcia, osiąganie, praca, a zatem społeczeństwo, które nigdy nie słabnie, nigdy nie odpoczywa, które zawsze pracuje, które cały czas się optymalizuje, to jest społeczeństwo ludzi zbyt żywych, żeby, um, żeby umrzeć, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, a jednocześnie bardzo zatroskanych o swój stan zdrowia i dobrostan, przez co unikających też, i tutaj nam się to łączy, unikających też radości i smutków życia, wykluczających negatywność ze swojego życia, za, za cenę maksymalnej pozytywności, a zatem zbyt martwych, żeby żyć. To jest też społeczeństwo, które bezustannie bombardowane jest kolejnymi komunikatami. To jest też społeczeństwo, gdzie każdy właściwie wyposażony jest w smartfon, a w tym smartfonie ma nieustający dostęp do strumienia informacji, których nie jest w stanie przepracować. Ten hałas, ten szum jak dalece wpływa na kondycję zmęczonego społeczeństwa. Tak, słusznie przywykliśmy uważać komunikację za coś pożądanego, to ciągłe komunikowanie się, bycie w kontakcie, ta społecznościowość, którą media społecznościowe czy, y, mają w swojej nazwie, choć tak naprawdę społecznościowe nie są, bo chodzi w nich o zdobywanie społecznego prestiżu. No i ten smartfon, który jest narzędziem czysto narcystycznym, w którym Człowiek odbija się jak w lustrze, do którego się spowiada. Stąd takie metafory Uchana, jak właśnie smartfon lustro, smartfon konfesjonal, nawet religijne metafory. Więc możemy tutaj mówić o pewnym zwyrodnieniu kultury komunikacji. Jak sam twierdzi, więcej komunikacji i więcej transparencji nie przynoszą nam więcej wolności, nie przynoszą nam więcej zadowolenia czy szczęścia, tak jak powszechnie sądziliśmy raczej wystawiają człowieka, eksponują go, rzucają go na żer, społeczeństwo osiągnięć, dzięki czemu każdy może się teraz porównywać. Nad tym upadkiem form, w Han też ubolewa w wielu miejscach, nad prymatem transparencji, nad tym ciągłym odsłanianiem się, prawda? nad tą ciągłą komunikacją, która ma dowodzić, że jesteśmy naturalni, że nie mamy nic do ukrycia, to jest kolejny zgubny element współczesnej cywilizacji, zdaniem Hanna oczywiście. Nie tędy powinniśmy iść, choć z tego co wiem sam smartfona używa. Fetysz przejrzystości, który prowadzi po prostu do swego rodzaju ekshibicjonizmu. Słowo jeszcze o najnowszych technologiach. Han twierdzi też, że trzymamy cały czas w ręce smartfon, że dotykamy przede wszystkim telefonów, co wytrąca nas z relacji z Erosem. Wir berühren nur noch Touchscreen oder? und ich dadurch denke ich möglicherweise, dadurch äh, verlernen wir es möglicherweise den anderen zu streicheln. Ich denke, dass ähm, wir uns zu sehr heute in uns hineinfressen oder? und dass wir äh, nicht auf den anderen hingerichtet sind oder? und ähm, Also, die Depression ist, ähm, kommt daher, dass wir uns äh, in uns hinein äh, fressen. Ja? Und der Eros ist eine Erfahrung, ähm, dass ich äh, aus mir herausgerissen werde durch den anderen. Smartphone czy portale społecznościowe, które sprawiają, że człowiek zasklepia się sam w sobie, wgryza się w samego siebie, a tymczasem Eros był i powinien być tą siłą, która człowieka wytrąca z samego siebie i kieruje go w stronę innej osoby. Czyli współczesna kultura i społeczeństwo zmęczenie jako zagrożenie niemal egzystencjalne? Tak, dla, dla Rosa jako esencji człowieczeństwa. Tutaj warto wspomnieć, że Han nie rozumie Rosa w sensie czysto erotycznym, tak jak dzisiaj byśmy kojarzyli, tylko ra, raczej pewną siłę intelektualną, siłę zbliżenia się z drugim człowiekiem, ta moc, jaka, jaka tkwi w spotkaniu, w konfrontacji, w, ale też w otwarciu się na drugiego człowieka. Tutaj jest i miłość, i przyjaźń, ale też oczywiście dialog. Więc to jest zrozumienie Erosa przez Hana, takie specyficzne, które dzisiaj może już trochę zanikło, ale Przecież o tym pisał Parmenides, później Heidegger, więc mamy tutaj też całą tradycję filozoficzną, erotyczną, w takim możliwie najszerszym znaczeniu. Wspomniał Pan o współczesnych urządzeniach, które, które tego erosa z naszego życia wykluczają. No tak jak już mówiłem, jeśli smartfon staje się zwierciadłem, to trudno, żeby jakiś eros tam zaistniał, skoro jest on duchem powiedzmy, dialogu, spotkania czy też tego wyobcowania, tego kontaktu z innością, nie tylko z tym, co jest moje. Także ta dotykowość urządzeń, do których Han, co ciekawe, często się odnosi, to jest rzecz dla niego nadzwyczaj podejrzana, zważywszy, że teraz to palcami decydujemy o ważności czy hierarchii osób, obiektów i problemów w naszym życiu. Możemy wrzucić je za krawędź smartfona, prawda? Twarz człowieka staje się face. Od, jego odniesienie do Facebooka takim produktem. To jest kapitalistyczny produkt. Twarz już nie niesie ze sobą cech drugiego człowieka, nie pokazuje na tę inność, staje się częścią naszego gabinetu luster, czy też naszej, jak inna metafora Hana tutaj głosi, naszej komnaty, w której słyszymy tylko własne echo, echo własnego głosu. Ta utrata erosa to jest utrata innego, spotkania z innym człowiekiem. I tu cały paradoks komunikacji cyfrowej, bo wydaje nam się, że jesteśmy otoczeni przez innych, podczas gdy są to cyfrowe awatary, zwierciadła, są to wyłącznie zjawiska, które lubimy, z którymi chcemy się stykać, które polubiliśmy również w sensie dosłownym w mediach społecznościowych i które tworzą aurę wiecznej pozytywności. Z tej pozytywności wykluczona jest negatywność, a zatem to, co prawdziwie ludzkie, w tym śmierć, o czym wspominamy tutaj cały czas przecież w tej rozmowie. Stąd depresja, stąd problemy współczesnego człowieka polegające na zanurzeniu się w samym sobie, w zanurzeniu się w ciągłej pozytywności, w której nie ma żadnej różnicy. Han mówi tutaj nawet o piekle tego samego. To jest taka też jego jedna z dyżurnych metafor, które przewijają się w jego esejach. byung -chul Han co roku odwiedza swój rodzinny kraj, Koreę Południową. Myśli pan, że w jego filozofii odczuwalny jest Także światopogląd, który ukształtował się właśnie w Korei. Z jednej strony potrzeba jakiegoś schematu, jakiejś formy, jakiejś ceremonii, jakiegoś rytuału. Z drugiej strony także doświadczenia bardzo radykalnego kapitalizmu, który przecież jest w Korei Południowej codziennością. To jest bardzo ciekawe pytanie. Tu z jednej strony musimy wskazać na inspiracje Hana filozoficzne czy generalnie intelektualne, on pokazuje w swoich esejach, że jest dobrze odczytany w literaturze, którą tak bardzo ogólnikowo nazywaliśmy literaturą dalekiego wschodu, czy są to klasycy chińscy, czy japońscy, zna się na buddyzmie. Na pewno pod tym względem nie sposób mu niczego zarzucić. Z drugiej strony mocna u niego jest inspiracja, czy też tradycja myśli chrześcijańskiego. bo przecież Hanto chrześcijański z, z czym się nie kryje. Oraz faktycznie poczucie, już wychodząc poza ramy tych, tych inspiracji intelektualnych, tej jego bibliografii, poczucie istotności hierarchii, form, rytuałów w życiu, których zanik obserwuje w społeczeństwach zachodnich. On o tej Korei niewiele wspomina, tam jest kilka dosłownie w jego esejach, może jakiś odniesień, chociażby w nieprzetłumaczonym na polski eseju «Loup de Erde", Pochwała Ziemi, wspomina o tym, jak faktycznie wybiera się do Seulu, by spotkać się z ojcem, ale to są, to są dosłownie zmianki i faktycznie Seul nazywa betonową pustynią. Można podejrzewać, że bardzo radykalne formy kapitalizmu zaobserwował właśnie tam, jeszcze przed przyjazdem do, do Europy. Wspomnieliśmy, że w Polsce Byung Chul Han w zasadzie jest dopiero od kilku lat. Odkrywany, ale co ciekawe, spierają się o jego twórczość, czy też dyskutują o jego twórczości reprezentanci najróżniejszych środowisk intelektualnych, którzy w innych sprawach są bardzo mocno podzieleni. Czyżby jego myśli, jego refleksje trafiały w jakiś nerw, który jest wspólny i który pokazuje, że paradoksalnie łączy nas więcej niż na co dzień chcemy, czy jesteśmy w stanie zauważyć? No aż chciałoby się go obwołać filozofem trzeciej drogi, ale obawiam się, że to pojęcie się wyświechtało się już w dyskusjach politycznych na tyle, żebyśmy nie krzywdzili nim byung Faktycznie jest to sprawa niezwykle ekscytująca, że, że Han jest czytany właściwie wszędzie i to na, po każdej stronie bo Pan tutaj wspominał jakieś jakimś środowisku intelektualnym, ale przecież i w różnych mediach politycznych. Zarówno lewicowych, jak i konserwatywnych, progresywnych i konserwatywnych, jest czytany. I podejrzewam, że trafia, wręcz jestem pewien, że trafia dokładnie w bolączki, które zajmują wszystkich, mianowicie chociażby brak szacunku w sferze publicznej, na który każdy się uskarża, niezależnie po jakiej stronie barykady stoi tej barykady iluzorycznej czy nie, oczywiście, ale też zanik jakby tych, tych kontaktów międzyludzkich, serdeczności, tej życzliwości. To są takie kwestie elementarne, ale później idziemy w stronę psychologiczną i patrzymy na wzrost czy to melancholii, czy depresji, czy, czy już konkretnie mówiąc schorzeń, które możemy opreślić jakimiś konkretnymi terminami i doszukujemy się ich przyczyn i widzimy, że, że tkwią one w społeczeństwie i to dotyczy wszystkich, niezależnie od ich orientacji intelektualnej czy politycznej. A zatem Han mówi o kwestiach żywotnych, rzeczach istotnych dla społeczności, przede wszystkim o upadku społeczności, tego poczucia, tego, czy ma być wspólnota, bo już wiemy doskonale, że media społecznościowe tej luki nie zapełniły, nie stworzyły nam wspólnot. Tutaj też Han często krytykuje bańki informacyjne, jakie tworzą się przede wszystkim na skutek różnych potyczek politycznych czy różnic zdań, różnic opinii podnoszonych do kwestii tożsamościowych. I tu myślę, że sam, choć nie podaje żadnej recepty, czy żadnego rozwiązania współczesnych problemów, raczej je opisuje. Tutaj myślę, że sam ma jakąś misję, ewentualnie możemy go tak postrzegać, jako filozofa, jako myśliciela, autora, który sytuuje się ponad podziałami. Po raz kolejny mówię, nie, nie przesadzałbym tutaj może z tą trzecią drogą, ale Faktycznie jest to ekscytująca rzecz, że, że czytany jest przez wielu i bardzo często widzimy, jak te problemy nas łączą właściwie niż dzielą. Ta refleksja nad tymi problemami stoi powyżej tych doraźnych, sporów politycznych. Środowiska konserwatywne być może podejrzewają Hanna o neomarksizm. Z kolei środowiska lewicowe pytają, czy Han jest chrześcijaninem. Nie rozstrzygajmy tych kwestii. Pan wspomniał o receptach. O tym powiemy już za moment, na sam koniec, ale wcześniej chcę jeszcze zapytać o sztukę, bo byung Han wykłada na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Zresztą jego ulubionym miejscem są nieudbudowane po wojnie ruiny. Tam znajduje pustkę, tam znajduje ciszę, którą tak bardzo próbuje zagłuszyć współczesność. Grywa też Bacha, jak wspomnieliśmy na wstępie, a jego ulubionym filmem jest Niebo nad Berlinem Wima Wendersa. Jak widzi rolę sztuki? Co sztuka mogłaby nam pogubionym, zmęczonym, współczesnym dać? Jeden ze swoich essay'ów zatytułował Ratunek piękna". To piękno właśnie ma dostarczać nam sztuka tego piękna. Potrzebujemy tym bardziej, im bardziej mówimy o pięknie, o jakichś tam zewnętrznych jakościach, o estetykach, o wyglądzie, o cielesności perfekcyjnej człowieka. Tymczasem Ham wskazuje, że sztuka ma również boleć, ma być negatywna, ma zadawać niewygodne pytania, ma prowokować. Sztuka gładka, sztuka gładkich powierzchni to jest jego zdaniem sztuka like, to jest sztuka, która... Ma wpasowywać się w otoczenie, które ma się podobać, które ma nie ranić, nie krzywdzić, nie otwierać człowieka na spotkanie z innym, tylko ma go potwierdzać, po raz kolejny w tym gabinecie jego lustrzanych odbić. Faktycznie często wspomina o sztuce, często też odwołuje się do muzyki, choć warto wiedzieć, że nie jest to sztuka nowsza niż XIX wieczna. Chyba w tym czasie Han pozostał. Ktoś kiedyś określił go wielkim romantykiem i części się z tym zgodzę, bo jest to myśliciel pod tym względem, jeśli chodzi o jego estetykę pisania, ale też o w którą wierzy myśliciel niewspółczesny, romantyczny być może, oryginalny, niezwykły na tle współczesnej myśli, czy generalnie estetyk, jakie dzisiaj panują w świecie, więc pewnie i tym bardziej potrzebny. A o tym Bachu wspomniał w którymś z esejów, że wybrał się na urlop do Włoch, w okolice Neapolu, gdzie odpoczywał, ale na te kilka dni czy tygodni, jakie tam spędził, kazał sobie do swojego domku wstawić fortepian, żeby każdego dnia móc grać Bacha. To jest dla niego nieodłączny element każdego dnia. I ten wielki romantyk, pytany o ewentualne podpowiedzi czy recepty, odpowiada tak. Jeśli mnie eine co hätten Sie? Ja, oh, ich habe keine Lösung, also wenn eine Lösung würde immer ein weiteres Problem mit sich bringen. Darin unterscheidet sich die Lösung von der Erlösung. Hans twierdza, że recepty nie ma, bo każda podpowiedź generowałaby nowe problemy i tym się właśnie różni i tutaj piękna gra słów, którą trudno przełożyć, trudno oddać po polsku. Tym się różni lüzung, rozwiązanie od r czyli od zbawienia. W takim razie, cóż nam daje Han, skoro nie ma recept? Taka krytyka rozwiązań problemów parę razy wspomina, że nasza rzeczywistość polityczna czy społeczna polega na czołganiu się, czy, czy pięciu się od jednego rozwiązania problemu do drugiego. Że zajmujemy się małymi problemami ogólnego kryzysu, rozwiązując je po kolei, gasząc te pożary w jednym miejscu, podczas gdy wybuchają w innych miejscach, to rozwiązywanie problemów należy dla Hana do, do słownika kapitalizmu, słownika korporacji, nie w rozwiązywaniu problemów sztuka, tylko właśnie w elusum, czyli w zbawieniu. No, nie chcę już wchodzić w koncepty chrześcijańskie tutaj, bo pewnie to też pobrzmiewa w tym terminie, zbawienie ale bardziej chodzi tutaj o pewne ogólne nastawienie do problemów jak, jako takich, prawda? nastawienie do życia, o takie otwarcie się na inność, otwarcie się na negatywność, traktowanie negatywności czy ranie tego, co nazywamy problemami jako części egzystencji człowieka, spuszczenie trochę stomu, jeśli chodzi o optymalizację, o ciągłe doskonalenie się. Hanowi pewnie chodzi o zbawienie duszy, ale w tym sensie, że powraca do człowieka ludzki duch, czyli postrzeganie, chociażby postrzeganie piękna, to o czym mówiliśmy wcześniej. Piękno może nas uratować, czy kontakt z innym. To są pewnie takie fundamentalne kwestie tego konceptu zbawienia, który tak jak mówię, ja tutaj rozumiem w sposób świecki, na pewno dałoby się to też w terminach religijnych wyjaśnić lepiej. Nawet jeśli Byongchul Han nie oferuje żadnych konkretnych rozwiązań na lepszą przyszłość, warto skonfrontować się z jego myśleniem, bo stawia nam lustro, a to, co w nim widać, nie zawsze jest przyjemne. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę o twórczości Büngchulhana mówił tłumacz germanista z Uniwersytetu w Bydgoszczy Rafał Pokrywka dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jakub Kukla ja również państwu życzę spokojnego, pięknego wieczoru, zdrowych świąt i do usłyszenia.